Msza na polanie śmierci. Krzyż na Hubertusie pojawił się nagle i niespodziewanie. Jednego dnia go nie było, a następnego ranka już stał. Ktoś postawił go chyba w 1982 roku. Taka data wydaje się miejscowym najbardziej prawdopodobna. Stoi dokładnie na skraju fundamentów stodoły. Jest obsypany jej gruzami. Pod krzyżem często płoną znicze. Nikt nie wie, kto go postawił. Ten, kto to zrobił, mógł dużo wiedzieć, a może nawet brał w tym udział. Zastanawia się Magdalena Bryś. Podobnie jak pani Magdalena, wielu mieszkańców Baruta nie ma pojęcia, skąd na uroczysku wziął się trzymetrowy czarny krzyż. Naczelnik gminy Jemielnica tłumaczył przed laty, że nikt nie występował z wnioskiem w tej sprawie, by zadośćuczynić biurokratycznym procedurom. Miejscowi szepczą między sobą, że zrobiła to rodzina Konstantego Brola. Wieść gminna niesie, że miał on zabezpieczać teren w trakcie akcji. Miejscowa legenda mówi o tym, że za to, co zrobił, konał w męczarniach, ale nie mógł wyzionąć ducha. Kazał rodzinie, zięciowi i córce, postawić krzyż na Hubertusie. Dopiero gdy to uczynili, odszedł w spokoju. Konstanty Brol był gajowym i, jak zeznał Karol Brol, ludzie się go bali, bo miał współpracować z UB, ale jako gajowy był ważną osobą na tym terenie. Sołtys Józef Czudaj pamięta, że na zebraniach wiejskich czy w prywatnych rozmowach mówiono od jakiegoś czasu, że trzeba upamiętnić to miejsce. Postawić jakiś pomnik albo krzyż. W głowach kołatały się jednak informacje o zatrzymaniach i pobiciach przez UB tych, którzy coś widzieli i o tym opowiadali. Trzeba było poczekać, aż komunizm upadnie. Dziś na środku polany stoi wysoki na kilka metrów krzyż przepasany czerwoną metalową stułą, na której końcach wycięto krzyże. To pod nim odprawiane są msze. Postawiono go dzięki staraniom Stowarzyszenia Kombatantów i ich rodzin walko wiarę ojców i wolność narodu, któremu przewodzi Stanisław Piecuch. Kolega chciał wciągnąć Piecucha do oddziału Bartka, proponował mu też wyjazd na zachód. Sprzeciwił się jednak ojciec Piecucha. Po lewej stronie polany przy drodze, na stacji Trafo, umieszczono tablicę z informacją o śląskim Katyniu. Można na niej przeczytać m.in. to, że uroczystości patriotyczno-religijne Odbywają się zawsze w ostatnią sobotę września o godzinie 11 Obejmują msze w intencji ojczyzny i pomordowanych żołnierzy, apel poległych, hejnał jasnogórski i ognisko partyzancko-harcerskie. W ostatnich latach pojawiły się także tabliczki z informacją o drucie kolczastym wrośniętym w drzewo. To nim miała być otoczona polana w 1946 roku ogruszy, na której znaleziono ludzką rękę, czy drzewie, w którego pniu znaleziono duże metalowe odłamki z wybuchu. Oni tędy jechali ostatni raz, powiedział ksiądz Władysław Nowobilski, gdy w sobotni poranek pod koniec września 2008 roku biały bus wjechał do lasu za miejscowością Barut. Ciało niejednego z pasażerów przeszywał wówczas zimny dreszcz. Mieszkańcy Ciśca i Węgierskiej Górki położonych pod Żywcem przyjechali, w większości pierwszy raz, na uroczysko Hubertus, które leży na pograniczu województw opolskiego i śląskiego. Właśnie tam, w 1946 roku, zginęło około 80 żołnierzy. Pasażerowie Białego Busa to rodziny zamordowanych. W partyzantce walczyli ich bracia, wujkowie, ojcowie. Do dziś pamięć o nich jest obecna na Żywiecczyźnie. Niestety bardzo długo nie wiedzieli, co się stało z ich bliskimi. Dopiero niedawno zadzwonili do mnie kombatanci z Gliwic i powiedzieli, że co roku w ostatnią sobotę września w Barucie odprawiana jest w intencji zamordowanych msza święta. Przyjechaliśmy, mówił ksiądz Władysław Nowobilski. Dziękujemy, że nas zawiadomiliście i że pamiętacie o nich, choć to nie byli chłopcy stąd. Barut jest oddalony od żywca o jakieś 170 kilometrów. Na sobotnią przejechali przez trzy godziny. Z proboszczem z Cisca przyjechała przyjechała innymi Maria Żółta. Mamusi brat tu zginął. Później cała rodzina trafiła do więzienia na Montelupich w Krakowie. Do dziś mama boi się o tym opowiadać. To w niej cały czas drzemie, mówi. A jej mama, Genovefa Madejczyk, w tamtą sobotę w Barucie potrafiła się przełamać. Opowiedziała, że sama działała w partyzantce. Była łączniczką. Miała 18 lat i pseudonim Jodła. Przez lata miała nadzieję, że jej brat Stanisław Łajczak, pseudonim Wtorek, żyje. I że może jak inni żołnierze od Andersa wyjechał gdzieś do Argentyny i ma się dobrze. Sobotnia msza zgromadziła około 300 osób. Przyszli mieszkańcy Baruta i sąsiedniej Dąbrówki. Byli strażacy, żołnierze, miłośnicy historii, którzy przyjechali wojskowymi pojazdami z czasów II wojny światowej. Oprócz przedstawicieli władz lokalnych był także Janusz Krupski, kierownik urzędu spraw kombatantów i osób represjonowanych. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. To jedno z największych osiągnięć aparatu bezpieczeństwa, powiedział o baruckiej zbrodni. Ta zbrodnia pokazuje prawdziwe oblicze rodzącej się władzy ludowej. Ksiądz kapelan w trakcie homilii mówił o przebaczeniu. Stojący z dala od ołtarza kombatant z siwym wąsem w żołnierskim mundurze z biało-czerwoną przepaską na ramieniu, nie zgodził się z nimi, stwierdził. W tej sprawie nie może być żadnej mowy o przebaczeniu. Mieszkańcy Podkarpacia zapowiedzieli, że co roku będą przyjeżdżać do Baruta. Słowa dotrzymują. To, co przeżyli w 1945 i 1946 roku, pozostało w nich na zawsze. Nie tylko na ciele, w postaci pamiątek po przesłuchaniach na UB, głównie w psychice. Zdzisław Guzicki, pseudonim Kazimierz, został skazany na pięć lat więzienia za kontakty z grupą Sztubaka. Represje dosięgły go jeszcze wiele lat po upadku stalinizmu. W 1985 roku Zgłosił się do koła akowców w Zbowidzie. Usłyszał, że był aktywnym członkiem faszystowskiego ugrupowania NSZ. Tego samego oskarżenia użyto przeciwko niemu pięć lat później, już po wielkim przełomie i upadku komunizmu. Komitet Obywatelski Solidarność pozbawił go wówczas stanowiska dyrektora szpitala w Żywcu. Przesłuchując, spotkałem się z oporem, przyznaje prokurator Przemysław Piątek, Przesłuchiwałem osoby, które typowałem jako potencjalnych krewnych czy najbliższych ofiar zbrodni. W kilku przypadkach niechętnie mówiły, a czasem dawały do zrozumienia, że się boją w dalszym ciągu. To nie wynikało z jakichś bliżej nieustalonych gruźb. Ktoś opowiadał o mężczyźnie, który jeździł i uprzedzał potencjalnych świadków, żeby lepiej o tym nie mówić. Bez jakichkolwiek bardziej sprecyzowanych gruźb. Ale coś takiego miało miejsce, ci ludzie o tym opowiadali. Dopiero po moich namowach zaczynali wracać do tamtych wydarzeń. Antoni Walczak jest bratem Jakuba Walczaka, który wyjechał w jednym z transportów. Jakub, rocznik 1922, był gajowym. Należał do oddziału Andrusa. Nie wiem, co się stało z moim bratem. Wiem jedynie, że pojechał na zachód, przyznaje pan Antoni. O bracie nie chcę rozmawiać. Zaznacza tylko, że jeszcze kilka lat temu odwiedził go gość, który przyjechał białym maluchem. Mówiła właściwie groził, że lepiej byłoby trzymać język za zębami, nic nie wspominać o 1946 roku. Po co to robić? Już nie potrzeba po tylu latach. Antoni Walczak za młodu chciał się uczyć, ale nie było mu to dane. Nie miałem dostępu do edukacji, bo w życiorysie napisałem prawdę o bracie. Usłyszałem od dyrektora szkoły. Co wy myślicie, że bandytom będziemy stopnie dawać? Wspomina trudne chwile. Dzisiaj mieszka nader skromnie, ale w bardzo ładnym miejscu. W Szczyrku, w wysoko położonej dzielnicy Podmagura. Gdzieś 700 metrów nad poziomem morza. Jego domek jest bardzo ubogi. Kontrastuje z nim nowiutka willa, stojąca po drugiej stronie wąskiej asfaltowej drogi. Z okien obu budynków roztacza się jednak ten sam widok na zapierającą dech w piersiach panoramę Kotliny. Na jej końcu widać Baranią Górę ze zboczami porośniętymi Świerkiem. Wśród ludzi, którzy pamiętają o Bartku i jego partyzantach, zrodził się piękny pomysł. Chcą, by sadzonki Świerków spod Baraniej Góry przywieziono do Barutu i posadzono na Polanie Śmierci. Świerki są symbolem żywieckich stron, Kiedyś szumiały nad zboczach gór i dawały schronienie młodym partyzantom. Teraz mogłyby się kołysać na polanie, tam, gdzie część z nich straciła życie. Szumiałyby nad polaną, ale nie nad mogiłą. Tej na baluckim Hubertusie już nie ma.